Eliza Kontek, lat nie więcej niż trzydzieści, była wysoką, jasnowłosą blondynką ze dwadzieścia centymetrów wyższą od Matyldy. Miała impertynencki sposób bycia, co Matylda dostrzegła, nim tamta otworzyła usta. Grymas niechęci, który pojawił się na twarzy asystentki, gdy obie weszły do jej biura i wyniosłe spojrzenie, którym je obrzuciła, powiedział Matyldzie wszystko. Maniuś pewnie by uznał, że to biurwa nad biurwami. — Oczywiście, że możesz mi przeszkodzić. Nawet nie musisz pytać. Zwróciła się gniewnym tonem do starszej kobiety. — Eliza to pani detektyw. Szuka dyrektora Dąbka. Prezes Iwanowicz życzy sobie pełnej współpracy. Poinformowała ją o schledanuta, spoglądając przy tym przepraszająco na Matyldę. — Ten stary pierdziel zatrudnił detektywa? I to kobieta? Przeszedł społeczną przemianę i odkrył, że mamy równouprawnienie? Zatrudniła mnie pani Renata Dąbek. Odpowiedziała szybko Matylda, podchodząc energicznie do stojącej przy oknie kobiety i wyciągając w jej kierunku rękę. Matylda Dominiczak. Eliza Kontek. Przedstawiła się, ujmując jej dłoń i ściskając mocno po męsku. Przy okazji spojrzała na Matyldę z góry. Ta zerknęła na jej stopy, ale asystentka miała buty na płaskim obcasie. Nie starała się nad nikim górować, po prostu była wysoka, jak modelka albo koszykarka. Mam nadzieję, że mogę liczyć na pani pomoc. Raczej stwierdziła, niż zapytała Matylda. Może pani. Zapewniła ją Eliza. Ten skurwiel zostawił mi taki syf, że stary pierdziel zejdzie na zawał, jak się o tym dowie. W dodatku ten pierdolony Muszyński podwinął ogon pod siebie i szuka innej roboty. Matylda ze zdumieniem uniosła brwi. Nie zadając żadnych pytań, dowiedziała się o stosunkach panujących w firmie więcej, niż mogło jej to być potrzebne. Czy skurwiel to dyrektor Dąbek? Zapytała dla pewności, bo asystentka nie używała nazwisk prócz Muszyńskiego. Sądząc po ładunku emocjonalnym w głosie, ten wkurzał ją najmniej. A myśli pani, że niby kto? Mam wyższe wykształcenie od dąbka, a stary pierdziel wybrał go na to stanowisko, bo ma jaja i kutasa. Jest najlepszym handlowcem, a nie wziął mnie pod uwagę również jako zastępcy. Jedyna kobieta dyrektor w tej seksistowskiej firmie to szefowa działu kadr. Pierdolona pizda. Sekretarka prezesa jęknęła cicho i zamknęła oczy, ale nie próbowała uciszyć Elizy. Matylda nie zdążyła zadać kolejnego pytania, gdy przerwał jej dźwięk telefonu. Asystentka spojrzała na wyświetlacz komórki. Dzwoni ten jebany gnojek, który próbuje zajrzeć mi w cycki. Muszę pamiętać, żeby stać w jego obecności, bo wtedy sięga wzrokiem tylko do pępka. Chami prostak. Witam, panie dyrektorze, bardzo dziękuję, że pan o to dzwonił. Zawołała melodyjnym i śpiewnym głosem, nie zawierającym ani krztyny jadowitej agresji, która nadal piłowała uszy Matyldy. Tak, oczywiście, że pamiętam. Prośby pana dyrektora nie są czymś, o czym można by zapomnieć. Tak, wiem, że to kwestia serwisowania, ale zapewniam, że to żaden problem. Osobiście się tym zajmę. Nie, oczywiście, że nie zrobię osobiście przeglądu. Roześmiała się dźwięcznie, jakby rozmówca naprawdę ją rozbawił, ale jednocześnie ze zniecierpliwieniem wzniosła oczy do sufitu, szukając tam pomocy, opatrzności, jak spora część ludzi. Ale zapewniam, że pogonie serwisantów by jak najszybciej zajęli się pańskim sprzętem. — Aż panie dyrektorze! — zawołała z oburzeniem. — Takie sugestie są niedopuszczalne. Do widzenia. — Ja pierdzielę, zakleła, rozłączając się. — Gdybym była dyrektorem, ten jebany Górecki w życiu by się tak do mnie nie odezwał! Pani nie wie, co ja muszę tu znosić. Pierdolona branża! Prawie sami faceci, a co jeden to gorszy. Eliza! Odezwała się w końcu Danuta, upominając koleżankę. Opanuj się, pani detektyw tego słucha. I co z tego? Pewnie jedyna w zawodzie i też ma samych kutasów za kolegów. Na szczęście nasza branża nie jest tak zdominowana jak ta. Dokończyła nieporadnie Matylda. Piękna blondynka posługiwała się słownictwem, którego pozazdrościłby jej nie jeden szewc. Niech się pani cieszy. Stary pierdziel olał mnie, bo mam cycki. Awansował Dąbka, chociaż to zawszony skurwiel. Ale przynajmniej nie jest idiotą. Mateusz chciał mnie wrzucić na zastępcę, jednak się nie udało. Muszyński wskoczył na to miejsce i miał gdzieś, że Mateusz powierza mi jego obowiązki. Szukał innej pracy. A zastępca dyrektora lepiej wygląda w CV niż specjalista do spraw sprzedaży. Teraz wszystko szlak trafił, bo w wcięło, diabli wiedzą gdzie. No Muszyński nasolał. Negocjuje umowę, która zmusiłaby starego pierdziela do spojrzenia na mnie jak na mężczyznę, ale nie mogę jej podpisać, bo nie mam uprawnień. A dwa dupki, które mogą złożyć swój podpis i na niego nasikać dla przypieczętowania umowy, przepadły jak kamień w wodę. Jak Dąbek nie znajdzie się do poniedziałku, oboje mamy przejebane. Rozumiem. Naprawdę rozumiała. Za czasów dyrektora Pawlickiego wszystkie jej projekty i pomysły szły do kosza, chociaż nie dlatego, że była kobietą. Pawlicki ustawicznie podejrzewał Matyldę, że chce go wykopać z posady i wskoczyć na jego stołek. To, że uważał ją za zagrożenie, było swego rodzaju komplementem. Nigdy też nie została potraktowana gorzej z powodu płci. Ta firma to jakiś dziewiętnastowieczny relikt, uznała. Gdybym jeszcze była koślawa albo garbata, ale kurwa nie! Po matce wyglądam jak jebana lalka Barbie. Kto powiedział, że ładna kobieta nie może być inteligentna? Wściekała się, zaciskając palce na telefonie komórkowym i wymachując nim jak granatem pani elizo zdaje się że w interesie wszystkich jest namierzenie pana domka i to jak najszybciej matylda uznała że czas przejąć inicjatywę młoda kobieta była wściekła i nie wyglądało na to by miała szybko ochłonąć ona sama nie używać języka którym posługiwała się asystentka zaginionego dyrektora nie mogła jednak tamtej zwrócić uwagi na jego niestosowność racja z nieba nam pani spadła ta cipa dąbkowa nie jest tak głupia, jak mogłoby się wydawać. Powiedziała już spokojniej Eliza, wracając do biurka. Matylda westchnęła ciężko. Nie rób tego, zawołała podświadomość. Pani Kontek, nie, wszystko schrzanisz. Zamknij się, Matylda, milcz. Byłabym wdzięczna, gdyby pohamowała pani swój kwiecisty język. Nie jesteśmy w portowej spelunce, a w kątach pokoju nie stoją spluwaczki. Kurde, melek. Kobieto, czy ty choć raz nie możesz trzymać języka za zębami? Jej intuicja jęczała i skręcała się tak samo jak wnętrzności Matyldy. Słucham? Zdumiała się asystentka, szeroko otwierając błękitne oczy. Mam kilka pytań i chciałabym usłyszeć odpowiedź. Ale nie bardzo mam ochotę domyślać się, o kim pani w danym momencie mówi, używając epitetów typu pierdziel, skurwiel i jebany, nie wiadomo kto. Matylda była z siebie dumna, że owe wulgaryzmy przeszły jej przez usta. Proszę używać nazwisk. Ułatwi mi pani pracę. Popatrzyła na Elizę tak twardo, jak w domu spoglądała na Romka, chcąc wymusić na nim posłuch. Tamta odchyliła się w fotelu i przyjrzała jej się badawczo. Gdyby połowa facetów tutaj miała prawdziwe jaja, a nie tylko udawała, że je ma i nosi w spodniach, moje życie byłoby prostsze, powiedziała w końcu. Ma pani rację, nie powinnam używać takiego języka. Zajmuję pośrednie stanowisko, a jak z powodu nieobecności tych dwóch zawalimy kontrakt, to ja wylecę stąd z hukiem. Danka wie, że mam rację. Polityka firmy. Ktoś będzie musiał wylecieć jako przykład dla pozostałych. Doceniam pani chęć współpracy. Matylda zacytowała z pamięci słowa komisarza Mareckiego. Albo komisarza Tomczaka. Mógł to być też prokurator obszmurek, nazywany przez nią oszczymurkiem, czy też ktokolwiek inny. Usiadła naprzeciwko asystentki w fotelu i wyjęła notatnik. To może ja już pójdę? Zaproponowała Danuta rozmiarek, zaskoczona zmianą zachowania koleżanki. Eliza... Pani detektyw będzie chciała porozmawiać też z Marleną. Pani detektyw sama zdecyduje, z kim chce rozmawiać. W moim interesie jest znalezienie tego skr dyrektora Dąbka, więc będę tak szczera, jak to możliwe. Owszem, spałam z Dąbkiem. Ale tylko raz i po pijaku, więc się nie liczy. Pasuje? Co ma pasować? Zdumiała się Matylda. Szczerość. Szczerość jest mile widziana... Jednak w tej chwili interesuje mnie jego miejsce pobytu, a nie romanse. Romansu nie było. Z tego co wiem, to nie sypia z pracownicami. Wtedy też był pijany i mówił na mnie Malwina. Nie mam pojęcia, o kim myślał. Na pewno nie o żonie. Spieprzyłam, znaczy wyszłam z pokoju hotelowego, nim Dąbek się obudził. A on chyba nic nie pamiętał, bo słowem nie wspomniał następnego dnia. Danka, a czy ty nie miałaś wyjść? Zwróciła się do stojącej w otwartych drzwiach sekretarki prezesa. Tamta trzasnęła drzwiami. Wygląda na to, że nie tylko Elizę Kontek ponoszą emocje, pomyślała Matylda. Świetna babka i zupełnie niedoceniana. Dawno powinna awansować, ale ten stary pier... Prezes trzyma ją przy sobie, bo nie chce mu się przyuczać nowej sekretarki. I teoretycznie awansowała z sekretarki kierownika na sekretarkę dyrektora a potem z sekretarki dyrektora na sekretarkę prezesa. Pensja też jej rośnie, ale biedaczka cały czas robi jedno i to samo. Nie wszyscy chcą awansować. Niektórym wystarcza solidna, stabilna praca, zauważyła Matylda. Eliza przez chwilę nie odpowiadała, po czym nieoczekiwanie pochyliła się ku niej i powiedziała rozbawiona – Pewnego dnia Danka nie wytrzyma i go otruje – Wspomni pani moje słowa. Może pani udziwi takie zachowanie, ale nikt nie chce przelecieć agresywnego, wulgarnego babsztyla. Jak się wkurzę, to czasami się zapominam, Lecz na co dzień umiem mówić proszę, dziękuję i przepraszam i nie próbuję jeść zupy widelcem. Matylda chrząknęła, by ukryć śmiech. Kiedy widziała pani dyrektora Dąbka po raz ostatni? W środę, około godziny szesnastej. Wcześniej skończył pracę. Mówił, dokąd się wybiera? Miał jakieś plany, ale nie powiedział jakie. Jak się zachowywał? Jak zawsze. Jedyny znany mi facet z podzielną uwagą. Rozmawiał przez telefon, pracował na komputerze, a te dwie sprawy nie miały ze sobą związku. Zawsze w biegu, to muszę mu przyznać. Całkiem dobrze się z nim współpracuje, pod warunkiem, że człowiek za nim nadąża. Muszyński nie nadążał. Marlena nadaje radę, ale czasami chowa się w łazience, by choć na chwilę złapać oddech. Tak, wiem, toaleta to nie najlepsze miejsce do łapania świeżego powietrza, ale tylko tam Dąbek za nią nie wlezie. Żaneta z dołu prawie płacze, kiedy się do niej zbliża. Wydaje mnóstwo poleceń, a ona nie nadąża z notowaniem. Dzwoni potem z płaczem do Marleny, która ją wyręcza. Chce pani wiedzieć, dlaczego Dąbek zleca coś Żanecie, której zadaniem jest obsługiwanie centralki, odbieranie przesyłek i kierowanie klientów we właściwe miejsca? On uważa, że dziewczyna nic nie robi, więc może pomóc Marlenie i zająć się wysyłką korespondencji. Nie możemy mu wytłumaczyć, że żanata ma problem z naklejeniem znaczka we właściwym miejscu. Rozgadała się tak, że Matylda nie nadążała z notowaniem. Malowała więc tylko jakieś dziwne esy, floresy na kartce, udając, że pisze szyfrem. Na szczęście wszystko się nagrywało, więc nic jej nie umknie i o niczym nie zapomni. Po prostu odsłucha tę rozmowę ponownie i wnotuje istotne rzeczy. Nie był zdenerwowany? Nie bardziej niż zwykle. Zawsze zachowuje się jakby przedawkował Red Bulla. Nie odebrał żadnego telefonu? Mnóstwo. Który wyprowadził go z równowagi? Nie, tego dnia akurat żaden klient go nie wkurzył. Wiem, bo ludzi wkurzających domka obsługuję ja. Czyli tak po prostu wyszedł sobie z biura i tyle go pani widziała? Dokładnie. Często wychodził wcześniej? Hm. Starzało mu się, ale niezbyt często. Czy podawał powód wcześniejszego wyjścia? Nie. Rzucał krótkie spadam stąd, widzimy się jutro i tyle. Sekundę później go nie było. Czy ma pani jakieś informacje o jego życiu prywatnym? To znaczy jakie? Czy ma żonę? To wiem. Romanse? Tutaj nie. Poza firmą... nie wiem. Jacyś koledzy? Przyjaciele? Hm. Zamyśliła się. Muszyński czasami wpadał pod koniec pracy i wyciągał go na piwo. Nie wiem, czy rzeczywiście szli dokąd. Ma pani dostęp do konta mailowego Dąbka? Tylko do służbowego, ale tam nie ma prywatnych wiadomości. Poza tym sprawdziłyśmy jego pocztę dwa tygodnie wstecz w nadziei, że coś znajdziemy. My? Marlena i ja. Musimy go znaleźć. To znaczy, pani musi i to do poniedziałku. Czy wcześniej zdarzały mu się takie nieobecności? Skąd? To pracoholik. Potrafił siedzieć tu w weekendy, jak nikogo nie było, i sprawdzać umowy. Może coś mu się stało? Wypadek miał w szpitalu leży albo w kostnicy. Rodzina zostałaby powiadomiona. Odparła uspokajająco Matylda, zastanawiając się intensywnie, o co jeszcze mogłaby zapytać. Nic nie przychodziło jej do głowy. Przez moment zaczęła rozważać kwestię prywatnej znajomości Dąbka z Muszyńskim. To podejrzane, że obaj zniknęli w tym samym czasie. Kiedy Muszyński był ostatni raz w pracy? Ubiegłym tygodniu, gdzieś tak w połowie. Iska będzie wiedziała. Wziął dwa tygodnie urlopu. Mogłabym dostać na niego jakieś namiary? Skoro panowie się przyjaźnili, jest szansa, że będzie coś wiedział. Jeśli odbierze telefon, odparła sarkastycznie Eliza. I przyjaźnili się, po za dużo powiedziane. Nie widziałam, by podczas pracy zamienili ze sobą więcej niż kilka zdań i to z czysto zawodowej konieczności. Właściwie to byłam zdziwiona, że gdzieś razem wychodzą po pracy. Podczas rozmowy z prezesem odniosłam wrażenie, że zażyłość między pracownikami nie jest mile widziana. Bo nie jest. Stary pierd. Prezes Siwanowicz uważa, że zbyt przyjazne relacje w firmie sprzyjają rozprężeniu i ludzie zamiast pracować plotkują. Pewnie jest w tym trochę racji, ale ktoś powinien mu powiedzieć, że to nie łagry. Kobiety w tej firmie wydają się raczej zżyte. Musimy tu jakoś przetrwać i nie oszaleć. Nie myślały panie, by zgłosić dyskryminację? Zaczęła niepewnie Matylda, nie wiedząc w gruncie rzeczy, gdzie zgłasza się takie rzeczy. Za dużo zarabiam, żebym miała cokolwiek zgłaszać. Przerwała jej asystentka, która nagle zaczęła wyglądać na zmęczoną. W jej głosie i postawie nie było energii. W tej branży jest za dużo mężczyzn na stanowiskach. Nie przejdę do innej firmy z łatką walczącej z dyskryminacją feministki. Jedyne, co mogę zrobić, to starać się być lepszą, by zająć ich miejsce, a potem zatrudnić kobiety. Czy to też nie będzie dyskryminacja dla odmiany mężczyzn? Nieważne. Nie tym masz się zajmować, upomniała się Matylda. Chcesz pomóc? Znajdź Dombka? Zmusiła się do wyrzucenia z głowy Muszyńskiego, którego osoba coraz bardziej ją interesowała. No dobrze, nie mam więcej pytań do pani. Chętnie zamieniłabym kilka słów z panią Marleną.